Z tego udawania, że wiem, co robię. Siema, generał. No hejczek tu to tam. A bardzo dobrze. Czym bardzo r... dobrze. O, bo w końcu nagrywamy... Pierwszy odcinek drugiego sezonu naszego wspaniałego podcastu. Kurczę, to jest drugi sezon, to o wiele więcej niż dotychczas. Dokładnie, mamy śmieszne gagi, mamy intro, a co najważniejsze, co mamy? Mamy wiadomości, o, go... drodzy słuchacze. Przygotowaliśmy dla Was zestaw wiadomości z całego świata i przez cały świat mam na myśli cały świat, od Ameryki Południowej po najnowocześniejsze technologie. A więc zapnijcie pasy, usiądźcie głęboko w fotelach lub na stołkach i podgłośnijcie swoje radioodbiorniki i odbiorniki, bo oto są wiadomości. Startujemy! Polska. W piątek podczas sprzeczki w jednej z warszawskich szkół podstawowych doszło do tragicznego wydarzenia, podczas którego bez mózgi Emil o imieniu Emil dźgnął sześciokrotnie nożem innego ucznia, powodując jego śmierć. Prokuratura bada przyczyny zajścia oraz rozważa, czy morderca będzie odpowiadał jako osoba dorosła. Emil aktualnie przebywa w ośrodku dla nieletnich. Jak donosi TVP Info, jeden z uczniów wspomniał, że przyczyną sprzeczki były pieniądze, około 2000 tysiące złotych. Z, wyrodnia, z tego dnia przyszedł do szkoły całkowicie przećpany. 15 lat to najlepszy wiek, aby spaprać życie nie tylko sobie, ale także pozostałym eksgimnazjalistom. Gruzja. Geostat informuje, że w samym 2018 roku kraj opuściło prawie 100 tysięcy ludzi. Jest to wzrost o 15,8% względem roku 2017. Gruzy to kraj, który liczy 3,7 miliona mieszkańców, co oznacza, że aż 2,66% mieszkańców zdecydowało się na wyjazd. Z drugiej jednak strony do Gruzy przybyło 88 152 osoby, z czego 84,5% to ludzie z przedziału wiekowego 15-64 lata, a więc ludzie zdolni do pracy. Warto odnotowania jest też fakt, że aż 90% obywateli nie chce na stałe opuszczać ojczyzny, ale aż 55% rozważa tymczasowy wyjazd. Czy możemy się więc spodziewać na powolności z Kaukazu? Nie wiadomo, jednak głównym kierunkiem wyjazdu jest strefa Schengen. Wenezuela, jak donosi Reuters, Juan Guaido Samozwańczy tymczasowy prezydent Wenezueli polecił ambasadorowi USA, aby spotkał się z południowym dowództwem Stanów Zjednoczonych w celu omówienia współpracy. Guaido wspomniał, że jeżeli Stany zaproponowałyby interwencję w kraju, najprawdopodobniej by się na nią zgodził. Celem spotkania z dowództwem ma być omówienie współpracy przy wywieraniu dodatkowej presji na Nicolasie Maduro. Warto wspomnieć, że Wenezuela jest krajem z największymi zasobami ropy naftowej na świecie. Czyżby szykowała się kolejna operacja w celu zwiększenia demokracji? USA. Cztery nauczycielki ze szkoły podstawowej w południowej Kalifornii wysłane na tak zwany urlop administracyjny, po tym jak w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym trzymają stryczek. Dyrektor szkoły, człowiek, który zrobił zdjęcie, także został zawieszony. Jeden z rodziców donosił stacji KABCTV z Los Angeles, że pętla zwisała wcześniej z jednego z drzew na terenie szkoły. Rodzic donosi też, że istnieje filmik, na którym nauczycielki śmieją się i żartują ze stryczka. Władze wszczęły śledztwo w sprawie zdjęcia i sznura, niektórzy zaś rodzice zdecydowali się tymczasowo lub na stałe zabrać dzieci ze szkoły. Czy wiesz, do czego tego używają? Wieszają na tym Afroamerykanów o to, co robią. I zabijają ich, tłumaczy swojej córce Tierra Harris. Okręg szkolny Palmdale wydał na swoim Facebooku oświadczenie, jakie zwykle w takich sytuacjach wydają dystrykty szkolne. Iran. Konflikt na linii USA-Iran coraz bardziej się wzmaga. Jeden pocisk wystarczy, aby amerykańska marynarka wojenna została zniszczona! Ostrzega Józef Tabatabai Nejad. Jest to reakcja na wysłanie floty USA na bliski wschód. Szef Pentagonu tłumaczy, że to wiarygodne zagrożenie ze strony sił irańskiego reżimu. Dodatkowo, Stany zaostrzyły sankcje wobec Iranu. Teheran wycofał się z części restrykcji porozumienia nuklearnego, w tym z ilości gromadzonego, wzbogaconego uranu oraz ciężkiej wody. Pozostaje nam się przyglądać rozwojowi sytuacji. Iran zapowiedział, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, za dwa miesiące podejmie kolejne kroki w programie nuklearnym. Technologie. Znana rosyjsko-angielska grupa hakerów zinfiltrowała trzy spośród największych firm antywirusowych w USA i ukradła wrażliwy kod źródłowy związany z antywirusowymi narzędziami i programami. Hakerzy próbują go sprzedać za 300 tysięcy dolarów. Żadne prywatne dane nie zostały wykradzione, jednak skradziony kod w złych rękach potrafi sprawić, by programy antywirusowe przestały działać. Według raportu bezpieczeństwa opublikowanego przez AdWintel, grupa hakerska nazywa się FXMSP i nie jest to jej pierwszy skok. AdWintel szacuje, że FXMSP zarobił dotychczas milion dolarów na sprzedaży skradzionych danych. Także tak. O stary, dobre te informacje. Hmm? Zaczynam się trochę bać. Myślisz, że powinienem już zacząć kopać tunel atomowy w tej piwnicy? Iran, Wenezuela to nie są rurki z kremem. Nie. Pamiętaj, że Wenezuela jest spierana bardzo mocno przez Rosję, jako że Rosja kupuje jej ropę. A propos Wenezueli, hmm? jego na, jedną z najlepszych przyjaciółek Wenezueli jest Kuba, a na Kubie wprowadzili reglamentowaną żywność. To jest super śmieszne. Tak, ale no niech żyje socjalizm, niech żyje brzodniczy reżim. <śmiech> niech żyje. No, ale patrz. Jest Wenezuela, jest Kuba. Kuba może nie jest takim dobrym przykładem, ale obok zaraz jest Kolumbia. W Kolumbii jak, jak Wenezuelczycy cierpią? Ci, którzy uciekają są traktowani jak w Polsce Ukraińcy albo w Niemczech Polacy. Najeżdża się na nich taksówkami? Co? No nie słyszałeś o tej akcji, gdzie w Krakowie kierowca złotuwa podjechał do jakiegoś kolesia, który był Ukraińcem? Najpierw go zaczął wyklinać, a później go najechał. Co? I skończył w szpitalu i Ach, teraz Złotuba siedzi w więzieniu. Ale czat, kiedy to było? Dwa tygodnie temu? <śmiech> wow, wow, wow. <śmiech> Wiadomości z Polski. <śmiech> Patrzcie się, kompletnie o tym nie słyszałem. Ja no, Kraków to jest jednak ciekawsze miasto niż by się wydawało. Dokładnie. No, no, no. Nie, ale wracając, wracając, pomyśl co jest sobie w Wenezueli, a ta Kolumbia, Chile i inne Paraguaje w okolicy. O, Paragwaje. Mhm. Wiesz to, to, to, to jest dla mnie ciekawe, z jednej strony masz państwo, które jest bardzo bogate właśnie w ropę i nic poza tym i jest najbiedniejsze, a obok masz państwa takie, no niech będzie ten Paragwaj, Urugwaj może, Argentyna, z czego one żyją. No Argentyna pewnie z seriali. Racja, mhm. seriale, chociaż ja bardziej kojarzę brazylijskie telenowele? Yy, wydaje mi się, że idą łeb w łeb. Okej, okay. no. To może tak być, to, to, to, to nic mi nie wiadomo na ten temat, natomiast co, na, co mi wiadomo na pewno na temat tych wszystkich e, krajów trzeciego świata, ale innych niż Afryka, to to, że ludzie tam piją bardzo dziwne herbaty. Takie dziwne jak hergatki. Takie dziwne hergatki, ale to takie nie ten nie, tegesy Nie ten tegesy bo... Te bo piją je przez rurki. Piją je przez rurki, to jest jedno. Co z sitkiem. Tak, tylko ale co jest najciekawsze, to nie wszyscy chyba, ale co jest najciekawsze, gdybyś ty jako Europejczyk skosztował sobie takiej właśnie e, ichnej hergatki, no to prawdopodobnie by cię tylko przesrało. No proszę, aż takie mocne? To tak jest, tak podobno jest, że nie dają e, obcokrajowcom tego, co sami piją, tylko jakieś tam odpowiednio lżejsze, odpowiednio słabsze... Hmm, jak to się nazywa, mieszanki, Mieszanki, gatunki, czy jak zwał, tak zwał, no po to, żeby turysta mógł się nacieszyć. No i oczywiście też do nas to, co trafia w tych kilkokilogramowych srebrnych paczkach oprócz kokainy, także jest czymś takim, co raczej nam nie będzie szkodziło, nie przysra nas. Okej, okay. to mnie zaciekawiłeś. Jerba mate, kolego. Jerba, Jerba mate. mate. Piłeś to. Piłem nie raz, nawet u ciebie i u siebie. Bardzo fajną teraz mam taką, którą mi poleciłeś jakiś czas temu, tamta się skończyła, nową sobie kupiłem. Już sobie kupiłeś. Już sobie I nie powiedziałeś, że kupujesz, żebym cię wykorzystał. O... No, ale teraz nie czy... martw się, mam dwa opakowania. Jej. <śmiech> <śmiech> nie, bo właśnie też mi się skończyła, sklepy są tak, tak. No. I taka fajna jest właśnie z guaranką, także. No. Mm -hmm. Ale powiedz coś więcej jeszcze na ten temat, bo Słuchaj, mogę powiedzieć. No, smakowe, hierby są takie, jakbyś pił. Pety z sianem. Pety z sianem. już o tym kiedyś wspomnieliśmy. Ale z drugiej strony, na przykład, miałem mieszankę, w której była mięta. I mówi się, żeby nie zalewać hierby wodą, która ma więcej niż 70 stopni. To jest umowne. To jest umowne, tak. No bo wtedy tam trochę bardziej no, nie się robi gorzej. wrzątkiem. No. No, wrzątek, ale myślę, że 90 stopni może już by wystarczyło. Ja Właśnie... stosuję A... metodę, którą przedstawił pan Wojciech Cejrowski. Wodę w termosie sprawdzam palcem. Mhm. Jeżeli jest gorąca, ale nie parzy, to jest OK. okay. parzy, to trzeba schodzić. No, bo na przykład yerba, którą sobie kupiłem tą z miętą... Yy... Właśnie z racji, że tu mięty zawierała, to żeby ten ekstrakt zmięty wyciągnąć, to jednak ta woda musiała być trochę cieplejsza. No tak. Więc w sytuacji, bo warto też wspomnieć, że można zaleć erbę zimną wodą. I też Ma będzie spoko. Terrarę. Wtedy nazywa się ten napój terrere. A proszę. No. I też jest spoko. Też powiedzmy kofein, znaczy ten odpowiednik jest wyciągany. Jednakże no powiedzmy w gorące dni lepiej się chyba napić takiego chłodniejszego napoju. Bynajmniej. Tak? Im gorętszy dzień, tym gorętsze napoje spożywaj. Stara beduńska zasada, właściwie zasada oni, u nich to podpatrzyłem, aczkolwiek pewnie ludzie w innych krańcach świata, niż tylko Afryka i pustynie, też na to wpadli. Jeżeli wypijesz gorący, naprawdę gorący napój, to podniesie się temperatura twojego ciała. Nie będzie to 36 stopni, a możesz nawet 37 przekroczyć, nie jako stan gorączkowy, tylko po prostu skutek tego, że wypiłeś coś, co miało na przykład 70 stopni od brzuszka ciepłełko wychodzi. I... Jeżeli tak się stanie, to temperatura odczuwalna automatycznie spadnie, bo to co czujesz, to jest różnica między Twoją te temperaturą a temperaturą otoczenia. Jeżeli ta różnica będzie mniejsza, to siłą rzeczy będziesz czuł mniejszy gorąc, czyli de facto będzie Ci chłodniej, jak się napijesz gorącego. No proszę. A zimno działa w drugą stronę. Wychłazasz no. się. No to w sumie dobrze wiedzieć. Właśnie zastanawiałem się, bo wiele osób zauważyłem, że je lody w zimie. I pewnie chodzi o... Nie wiem, czy w zimie ma to tyle samo sensu, no. bo różnice są chyba troszeczkę inne. Ale z drugiej strony w zimie nie pamiętam, żebym kiedyś widział jakieś takie otwarte lodziarnie. No wiadomo, można sobie jakieś tam Biedronce kupić ee, Big Milk'a. Ale w tym w galeriach są czasami te takie, wiesz, nie większe. To może, nie chodzę po galeriach. No. no mi się zdarza przechodzić, jak trzeba zrobić zakupy. No to boli. No. no, ale no ale o tym terrary. Powiem Ci na przykład, terrary to jest pierwsza jerba, jaką w życiu piłem. Bo, powiedzmy, taki pierwszy, najpierwszy kontakt to miałem w liceum, ale wtedy tylko oparami w sumie się zaciągnąłem, mm -hmm. bo już był pusty kubek, a nie było skąd dolać ciepłej wody, a zimnej nikt nie chciał. Eee, no to nie liczę tego jako smak. Pamiętam mm -hmm. tylko, że był gorzki posmak i tyle. Bo nie, samej cieczy nie, nie, nie skosztowałem. Natomiast już na studiach, chyba nawet po siostra moja dostała kiedyś od kogoś zestaw yerby, matero, czyli kubeczek, a także bombija, bombisza, bombila, jak zwał, tak zwał, pisze się przez 2 L, ale 2 L w różnych krajach Ameryki Południowej może być w różny sposób czytane. No ja się trzymam y, bombisza, bo mało ludzi tak mówi, y, więc ja tak mówię. ja mówię rurka z sitkiem, bo... Rurka z sitkiem to jest, to jest, to jest dokładnie to, jak się to nazywa po polsku. No więc rurka z sitkiem y, także była w tym pakiecie prezentowym, który mała siostra dostała, no i, no i jej nie posmakowało. A właśnie to, co wypiła jako pierwsze, to ta, którą ci sprezentowałem, ta z guaraną. Akurat bardzo fajnie. Jak dla mnie fenomenalna. No. Natomiast zaproponowała mi, czy bym nie chciał. A ja mówię, spoko, na ciepło czy na zimno? Było lato, ale byłem młodszy, byłem głupszy, to mówię, na zimno. I zrobiła mi rzeczywiście tererę, czyli tę właśnie zimną, zimną odmianę. Ale to było Hmm. Jeszcze teraz, chyba, już kwestia przyzwyczajenia się organizmu, ale ja przecież pamiętam, jak pierwsza studia piłem, to przecież mnie energia roznosiła, ale tak niepoważnie roznosiła. Yy, muzyka brzmiała lepiej. To, to było najciekawsze, no, zresztą bardzo długo po tak miałem, że muzyka brzmiała mi lepiej. Czułem się, jakbym był na delikatnym haju. Teraz troszeczkę mi to przeszło, ale myślę, że to wynika z tego, że organizm do kofeiny się przyzwyczaił już w większym stopniu. A raczej tak. Oj, oj. Co to za ochrona przed wirusami i zagrożonymi częściami? Kto by tam. się spodziewał? Pewnie te wykradzione dane. Te wykradzione dane, dokładnie. Trzeba wyciszyć. O, i będzie super. No dobrze. Ale to jest dźwięk oryginalnego Windowsa. Nielegalny takich dźwięków nie robi. Dokładnie. Więc możemy nagrywać dalej. No ale, no ale. Jerba e, matę, kurka wodna. Ja pierwsze, powiedzmy, takie spotkanie z Jerbym na studiach. Na pierwszym roku, kiedy mieszkałem z naszym wspólnym przyjacielem, Norbertem, jabłkiem? dokładnie. Yy, to on właśnie pił yerbę i stwierdziłem, że a, spróbuję sobie. Norbert zrobił. Norbert zrobił. Posmakowało. Zakupiłem sobie kilogram. No i tak się piło, piło, piło, piło. W pewnym momencie się znudziło. No i akurat jakiś czas temu wróciłem do tego smacznego napoju. Tylko właśnie moja bombija ma ten problem, że nie można jej rozkręcić, bo też warto wspomnieć, hmm. że te ustrojstwa się rozkręca, żeby wyczyścić. No to zależy od rodzaju, bo są takie, co się rozkręca, są takie, co się nie rozkręca. No najważniejsze, żeby miał, bo zresztą masz bambusowe, masz metalowe, bambusowe no. nie rozkręcisz, no bo no. to bambus, chociaż one są raczej jedno-dwukilkurazowe. Natomiast takie powiedzmy z porządniejszej stali, nierdzewnej, no mogą wytrzymać nawet lata, plus jeszcze mają takie właściwości, jak na przykład pierścień chłodzący, czyli właśnie wybrzuszenie. E, które teoretycznie ma spowodować, żeby yerba lecąca prosto do buzi była troszeczkę chłodniejsza. Nie jestem pewien, czy to może działać. Niemniej tak twierdzą, że działa. Same sitka są różnorakie przecież, bo i yerby jest bardzo dużo. Drobno zmielona, grubo zmielona, z łodygami bez łodyg. No i jaką się dobierze, może doprowadzić do sytuacji, jeżeli mamy na przykład za drobne sito i za, drobne, i za duże liście, możemy sobie po prostu zapchać to nie mu Mhm więc rozkręcanie tutaj jest bardzo witalnym elementem, jak mówisz, że masz bąbilkę bez tego No. O, ale to wiesz, nie była jakaś droga bo chyba dychę za nią dałem czy coś. No, ale tak, dycha, którą znowu zaraz będzie trzeba powtórzyć zobaczymy, znaczy no nastawiam się na to, że jednak nie trzeba będzie no i, a jak nie, to gdzieś tam jeszcze zapasowa leży u siostry, więc <śmiech> a i tamta była droższa, chyba pięć dych za nią dałem ale już dało się rozkręcić kapuje, kapuje, hm. Ale wiesz co, jeżeli chodzi o jerbkę, tak mi się jeszcze przypomina teraz. Jeden w jeden ciekawy eksperyment. Są to z takiego eksperymentowania zachęcam każdego, kto jest ciekaw, bo widzicie, czas temu jakiś wpadłem na pomysł, w biurze mieliśmy dużo papryczki chili zmielonej. Wpadłem na pomysł, żeby może do jerbki sobie takie papryczki dosypać, zobaczyć, co się stanie. to było fenomenalne. To był naprawdę doskonały smak. No, po prostu jerba. Wtedy piłem, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, różaną, bo z posmakiem mhm. róży naturalnie. No dosypanie tam czyli bo do słodkiej yerby dodać ostrego smaku. Mm. Właśnie ja kupiłem jakiś czas temu e, pakunaczek 100 gramowy na spróbę mandarynkowej yerby. Tam wiesz, e, kawałki mandarynki po prostu i jeszcze bodajże jagody goi, ale nie jestem pewien. E, tak powiem szczerze, że nie smakuje mi. Mm. ale właśnie będę planował, plan, planuję coś z nią zrobić, takiego właśnie, że poeksperymentować, żeby jej smak wzbogacić trochę, no, ale jedno z ciekawszych, powiedzmy, doznań yerbowych, miałem po tym, gdy zlałem piwem yerbę. O, Cie, faja, wiesz co, też z tym eksperymentowałem, ale po, powiedz, jakie jak piwo, to jest bardzo ważne. Jakie piwo? Ja wrzucałem sobie 10,5 mm. lager, zwykły, A? To ja Ci powiem, trzymam ja miałem wtedy taką bardzo specyficzną yerbę, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi. Jak ona się nazywała? Ona była niedobra. Ona była niesmaczna. Nie, znaczy Mi nie smakowała, bo jakby chyba gatunkowo nie była najpodlejsza, aczkolwiek 40 zł za kilogram mm -hmm. to raczej tanio. To była, jeżeli, jeżeli się nie mylę... Oj, jejko. Nie rozamontę. Rozamontę piłem wcześniej. To była... Tarangui jakoś tak mm -hmm. się nazywa, Tarangui mm, była paskudna, była strasznie niedobra, yy, robiła to, tak jakby kombajn jechał, yy, przeszkadzała wręcz wypicie jej za dużo, oznaczało, że trzeba co jakiś czas biegać do toaletki i, i, i nie ma przeproś natomiast zalana właśnie warką strąg była przepyszna, ale konkretnie warką strąg, której na przykład ja sam w sobie nie lubię, nie, bo to z piwu na spirytusie z tego co każe, czy tam na wódca bardzo możliwe, bo tak smakuje i sam z siebie mi po prostu nigdy nie kupił, ale tak się zdarzyło że przywędrowała do mnie do mieszkania no i w sumie po kilku takich piwach tak z głupa ktoś powiedział, ej zalejmy yerbę i to było super No. i bardzo gorzki, nieprzyjemny smak jerby. jak zwykle lubię ten smak, tak ta konkretna ta i smaczna nie była stał się w słodki Hmm. I to było coś z tym piwem, bo bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co mi dała ta warka stron, pomyślałem sobie, no to bierzemy 10,5, jeżeli bardziej lubię piwo, to jarba też mi będzie bardziej smakować. Otóż nie. Hmm. Otóż nie, e, 10,5 do jarby tej, którą piłem, nie nadawało się i nie nadawało się do takiego stopnia, że już nie ryzykowałem nigdy więcej z, innym, z inną jarbą, ale tego piwa. No, wypić to osobno, to osobno i, i mieć. No, jeżeli chodzi o jakieś eksperymenty, no to trzeba po prostu próbować różnych rzeczy. Czasami mi się wydaje, że z motywem jest właśnie dosypowanie sobie różnych przypraw, które mogą mhm. mieć sens. Na zasadzie... No tak jak do kawy dosypuje się czasami jakieś cynamon, cynamon albo, e, nie pamiętam jak się nazywała ta przyprawa, nie kolendra, tylko... Kardamon? Kardamon, tak. No też się dosypuje i też ludzie... Może to ja... ja... Ale jeszcze no. wracając do kawy. Znam dziewczynę, która... Wcale nie. <laughs> Znam dziewczynę, która robiła sobie kawę w ekspresie, brała kawałek masła, odkrawała, wrócała, kardamon, cynamon i coś tam jeszcze. I taką miksturą się raczyła. I to, wbrew przypuszczeniom jak to brzmi, było całkiem spoko. Co prawda, jestem fanem kawy z wodą. Z masłem. Ale wiesz, no bez żadnych cukrów, miodów i innych substancji słodzących. Jak mam pić kawę, to piję po prostu zmielone, zmielone nasiona plus woda. Tyle. Także tutaj stwierdzam, że jest całkiem nieźle no Także, wiesz, to może być też w tą stronę. Mm. Albo tak samo jak są bawarki, nie? że można Aj, było spróbować uwielbiam. jerbę z mleczkiem. Ja, ja, uwielbiłem przecież. no Chociaż jerba z mlekiem, to się może iść zaskoczyć dla brzuszka. Tak, no, no być jakąś pić taką bardzo de delikatną. Natomiast jeżeli chodzi o same eksperymenty, no mi się zdarzyło, tak jak wspomniałem, e, papryczkę dodawać. I kiedyś też do zwykłej jerby, jakiejś nie pamiętam, jakiej dodałem mięty. Tak, o, po prostu no. zobaczyć, co się stanie i to siada, to jest smaczne. No Właśnie jak wykupiłem sobie tą jerbę, o czym wspomniałem na początku, z miętą miałem taki dziwny, dziwny posmak w ustach. Najprawdopodobniej dlatego, że nie byłem przygotowany na to, jak ta jerba będzie smakowała. I pewnie też dlatego, że tą wodę miałem nie za bardzo gorącą. Bo ona tam miała jakieś 60 stopni. To jest okej okay, temperatura, jakby jerbie. Ale ta mięta nie wyciągnęła się w no ten sposób? No. Tak, właśnie nie było tego tej pełni smaku miętowego. Dopiero w momencie, kiedy da, dałem tam chyba 80 stopniową, to już tak fajnie było czuć. Ale to było przy drugim zalaniu. I warto też wspomnieć, właśnie, że gdy pijemy jerbę, możemy tą, tą, powiedzmy, ten napar wielokrotnie zaparzać. Te, te w sumie to, to zmieloną. Jerbę. Tak. Z tym, że gdzieś mi się obiło uszy, że więcej niż trzy zalania są niezdrowe, jako że jakoby miały wyciągać a jakieś rakotwórcze czynniki. Niemniej, bo tak, spotkałem się z badaniami, że jerba jest rakotwórcza, niewykluczone. Natomiast ostatnie, które gdzieś tam mi w oczy wpadło, mówiło, że nie jest to kwestia jerby samej w sobie, a tego, że gorący strumień wody leci praktycznie prosto w gardło. No i że to może spowodować raka gardła, to, to właśnie mhm. wystawienie organu na, na wysoką temperaturę, notorycznie wystawiane. E, natomiast jeżeli właśnie uda nam się nad tym panować, pilnować tej temperatury, żeby właśnie była gorąca, ale nie parząca, ale... już redukujemy problem. No ale wiesz, <śmiech> problem można zredukować też tym, że zamiast pakować sobie od razu jednę do gardła, to najpierw chwilę utrzymałem w ustach, żeby też ten smak poczuć, nie? Bo w mhm. momencie, gdy... W ustach mamy napój, wtedy on się automatycznie chłodzi. Też no, tak. no tak. Chociaż nie, nie wiem, czy to jest rozwiązanie tego, tego problemu. Natomiast, yy, jakby tej rakotwórczości bym nie wyrzucał. Nie jest wykluczone, że, że, że no jabłka nie jest najzdrowsza. Z drugiej z strony herbata też. No wszystko jest niezdrowsze. I... We wszystkich ilościach, nie? No, no, no. No, ale myślę, Piją, że... To... Piąc kawę padniesz na zawał, pijąc jerkę dostaniesz raka. O ile są jakieś, wiesz, badania robione przez kogoś innego niż koncert Lipton, czy... Trzeba. Bo tu też o to chodzi, nie? Jak zależy, kto robi badania. Ale co to nie to... jestem pewien, czy jerbo, jerba jest dużym zagrożeniem na rynku herbat. Wydaje mi się, że coraz większym. W tym sensie, Może że Może dużo... większym, ale to nie są dobra komplementarne. To nie jest tak, że herbatę zastąpisz jerbą. Prędzej, w substyt substytuty komplementarne coś innego. Prędzej bym powiedział, że zagrożeniem jerba jest dla kawy niż dla herbaty, bo herbatę nie pijesz do pobudzenia. No nie. No, a z, zależy jaką. Z reguły, prawda? Takiego no. liptonka zwykłego. To nikt nie o jestem zespany, z, z cytrynką lipteks zrobić. No tak nikt nie mówi. No. Ej właśnie, teraz mi a, a, a propos cytrynki. Wspomniałeś o tej cytrynce i tak mnie naszło, że kurde, może sobie spróbuję właśnie yerbki w domu z cytrynką. Bo próby, nie no, no. Wiesz, co bym polecił? Żebyś e, do suszu, jeżeli masz taką możliwość, dosypał sproszkowanego kwasku cytrynowego i dopiero to zalał wodą. Bo to mi się wydaje, że wyciągnie najwięcej. Na zasadzie, on tam gdzieś powpada, jak go dobrze przemieszasz hmm. głęboko, więc y, z całym swoim całym, całym, całym impetem przejmie. Bo jeżeli na przykład zalejesz tym kwaskiem płynnym, no to to gdzieś tam na górze będzie pewnie tkwiło no tak. i nie będziesz pełni smaku. Wiesz, jeszcze jest opcja, że jak masz no, po prostu cytrynę, którą wciskasz, najpierw ją na susz i dopiero po, po chwili zalewasz normalnie wodą. No to właśnie z kwestii eksperymentów w tym przypadku, nie? Mm. Która, który ze sposobów okaże się najsmaczniejszy dla osoby, która pije. Prawda, prawda. No ty znaczy, wiesz co sobie myślę? Nie rozgadujmy się na początek, dopiero pierwszy odcinek. Myślę, że będzie ok. Myślę, że, że długościowo jest całkiem, całkiem. E, tutaj, jak jeżeli chodzi o przyszłość, myślę, że zadbamy o to, żeby materiału było znacznie więcej niż na te 20-30 minut. Ale pierwsze koty za Czas zadać sobie najważniejsze pytanie. Co polecamy? Co polecamy? O kurde stary, co polecamy? Ja Ci powiem, że bardzo długo zastanawiałem się na temat gitary basowej. Mhm. E... Ostatnio udało mi się dorwać od kumpla, pożyczyłem sobie gitarę basową. Jako, że zdarzyło mi się grać na gitarze klasycznej, elektrycznej. Obie gitary mam. Ko kojarzy. Kojarzysz. Zawsze bas mnie ciekawił, bo lubi dźwięk basu, na przykład w piosenkach Red Hot Chili Peppers w Can't stop, na przykład bardzo fajnie składać jak bo klangiem. Ja mam, to, mam awers trochę do Red Hotów, no, więc no, wiem, że tutaj kawałek Stop mają i no. tutaj kończy. No i tam, wiesz, fajnie, fajnie idzie linia basowa, albo w kawałkach fankowych. To jest też inny rodzaj muzyki też, nie? Mm. ale ja zwykle słucham trochę cięższe, cięższego, cięższej muzyczki, ale jak słyszę bas, jak ta linia basu idzie tam, to jest takie, o, ale bym sobie spróbował tak zagrać. <grym> I spróbowałem tak zagrać. Powiem Ci, że po tygodniu wydaje mi się, że to jest jeden z fajniejszych instrumentów, ale też kontynuując, jak wziąłem swojego elektryka do ręki, tak i nagle ale to się miękko gra na elektryku, bo <grym> no bas tak. ma grube struny. To prawda. I... No. 2 mm, nie, Najcieńsza. Naj, naj, e, Chyba tak. I to jest, e, i to jest e, w tej wersji czterostrunowej. No tak, tak. No i warto wspomnieć, że jest, są gitary pięciostrunowe, gdzie jest dodana jeszcze grubsza struna. No, także jeżeli ktoś się zastanawia nad wyborem gitary, i na przykład z racji, że ja mam upośledzony palec, bo mam przecięte ścięgno w środkowym <śmiech> palcu lewej ręki. Pozdrawiamy siostrę. <śmiech> W tym momencie, powiedzmy, ciężko mi je schwyty złapać, więc na basie jest trochę inaczej i tam, powiedzmy, mam już ten trochę luźniejszy tryb, a dźwięk też jest fajny. Rozumiem, no. rozumiem. Jedyny problem tego bosu jest taki, że jest bezprogowy, więc trzeba bardzo pilnować się, gdzie Ale palce. Ale progi no tam były, tylko... Nie, nie, nie. Wydaje no. mi się, że z tego, co właśnie mówił właściciel, progi zostały wyrwane. Wydaje mi się, że nie. Ponieważ to są tak jakby lekkie wgłębienia z rysunkiem. Aha. Chyba, że była powiedzmy jakoś ta gitara reno, reno, remontowana. No bo to jest gitara zdobyczna. On ją zdobył, ale z racji, że on gra w zespole. Za pokonanie no. dzikich psów. Możliwe, tak. <grym> Drops. <grym> no. yy, to jednak, jeżeli ktoś chce się nauczyć grać to i nie miał nigdy nic wspólnego z żadną gitarą, to jednak polecałbym sobie brać gitarę basową z progami, bo jednak jest o wiele łatwiej. Mm, I rozumiem. nie nauczy się przy okazji człowiek złych y, nawyków, bo jednak tutaj trzeba bardzo się pilnować i, i idealnie w miejscu, gdzie próg powinien być, musi palec być położony. No tak, minimalna różnica, już dźwięk jest, tak, nie, nie jest idealny. Inny. Tak, idealny. Mm. Tak, No to jednak progi są spoko. No, ale jeszcze taka anegdotka. No. E, jak powiedzmy jakiś czas temu przywilokłem swoją gitarę elektryczną do Krakowa e, miałem problem bo naj, najcięższa struna E była zerwana mhm. e, no i poszedłem dobra, to idę do sklepu muzycznego myślę sobie, a te struny są stare wymienię wszystkie, biorę zestaw strun wracam do domku, ucieszony, że będę grał na gitarze no. e, montuję strunę, pierwszą najcięższą E wkładam, wszystko ładnie pięknie tutaj mocuję, zaczynam naciągać klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Poszła. O, i mówię, o ty. Pytanie, było zimno? Ciepło. A to dziwne, bo ja coś takiego też kiedyś zrobiłem, aczkolwiek w moim przypadku wina była po mojej stronie, bo było zimno. Struny jeszcze zmarznięte. Tak, od razu twartszy, twartszy dokładnie, metal dokładnie, był. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale jak mówisz, że było ciepło, to dziwna eee, sprawa. Wydaje mi się, że problem leżał po mojej stronie, bo w momencie, kiedy zakł zakładał, założyłem sobie tą strunę i zacząłem kręcić kluczem, żeby naciągnąć mm -hmm. ją, za bardzo ją, powiedzmy, dociągnąłem. No dobra, ale jak bardzo... To jest, jak, jak, jak, co to znaczy za bardzo? Bo jeżeli zrobisz to o pół tonu, o ton, to raczej to znaczy nie powinna być. naciągnąłem ją rękami. W sensie, że jak przekładasz strunę przez gniazdo no. w kluczu i y ją pociągnąłem tak, żeby... No, zaciągała się równo, nie? Aha. to ona się zerwała w, dokładnie w tym miejscu, gdzie jestem gdzie wchodzi w klucz ewentualnie może to była kwestia tego, że klucz masz, ten, to gniazdo ostre. troszeczkę ostre, może tak być mm. no, ale moja gitara elektryczna jest za dwie stówki, więc no, tak. no więc to też nie jest jakaś droga, A, rzecz brzmi, w dobrze no. <laughs> no, ale tak, ty coś polecasz to teraz miły pasowało coś polecić Old Spice Wolftorn. To jest mój ulubiony smak Old Spice'a i jego bardzo wszystkim polecam. Trochę jak cytryny. Ale to brzmi trochę jak Product Placement. No tak, ale polecam. To jest naprawdę super smak. No. Rzeczywiście ładnie pachnie. Trochę, trochę, trochę takie gumy palonowe. Połączone z cytryną. Najlepsze. Terry Crew, dzięki za reklamy. Cztery król śmieszna śmieszną osobą. Y, ostatnio oglądałem, jak grał w D&D. Tak? Tak. Z, z swoim gościem. Kiedy w Polsce, w Newsweeku piszą, że na sesjach RPG się gwałci i, i, i spiskuje przeciwko dobru świata, to tam w Ameryce jednak zatrudniają celebrytów, żeby pokazali, że można wyjść z piwnicy. I grać It's D&D! Never kissed the lady before! Really? It's <laughs> <the> D&D! <andy. laughs> tak. E, wiesz co... E, Terry Crew mi się jeszcze kojarzy z tym, że jest o nim gra zrobiona, nazywa się Crackdown. O, o, o, Serio. O, o, o czym to jest? To jest gra komputerowa, tylko na Xbox. Komputerowa jest to gra na Xboxa. Eee, robiona przez jakieś tam studio podległe Microsoftowi, gdzie jako właśnie Terry Crew ratujesz świat. Jesteś tam jakimś bioniczny, biotycznym, bionicznym... Eee, Terry Crew? Tak. I wiesz... Wskaczesz po budynkach, kilkim Matrix odwalasz, ale oceny ma słabe. Podobno, po, podobno jakieś 40% na meta No to no. tak. No ale też powiedzmy, była, to są też no, Ale błąd... so, na przykład z drugiej strony, yy, w Nowy Hellboy, 5-1 na film Webby, a ja się dawno nie bawiłem w kinie, tak dobrze, na trzeźwo, podkreślam, na trzeźwo. No, co się wyśmiałem, co się zbawiłem to głowa mała. No, proszę. Więc te oceny, to ja tak bym przez, przez pół ubrał Ja muszę sobie obejrzeć Smenter dla Zwierzaków nowy. Słyszałem, że wyszedł nowy, ale. A też Na łebie tak. ma średnie oceny, to znaczy 6 na 10, tam 5 na 10, ale biorąc pod uwagę, że zwykle adaptacje kinowe Kinga to jest średnia ocen 3 na 10. O, nurę, tylko dzieci kukurydzy. Podobno pierwsza część najlepsza, a później wyszło sześć innych i... No, to ja ogólnie tylko jedynkę. No to jedynka podobno była najlepsza z nich. Było spoko. Y, sprzed 30 lat cmentar y, dla Zwierzaków był spoko. Ale tak na tyle spoko, że można polecić. Okej. Okay. A powiedzmy, w tej chwili, nie wiem słuchaczy, kto z Was czytał tę książkę, naprawdę polecam. Kświęta, że nie czytałem. Ja Mogę Ci pożyczyć. Okay. Mam, mam w kolekcji. Chociaż nie wiem, czy w Krakowie w tej chwili. No ale to zobaczę. Mam co czytać. To naprawdę fajne fajna książeczka. Ale ja lubię Kinga i odpowiada mi klimat przez niego pisany. Także jestem trochę psychofanem. No, ale to podcast Radio Ska mnie spaczył 10 lat temu, więc chyba czas skończyć. ześ pewien? dobra, zrobię to, co powinienem zrobić.